Wszystko co jest jasne i tajemnicze, książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, i i gnioty. Witam, Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 27 września 2025 roku. Słuchacie właśnie 570 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami maszerujący od 12 godzin i nie czujący własnych stóp. Szymon Cieśniński, Szymas. To ja, witam Was i zapraszam na krótką recenzję filmu Wielki Marsz. The Long Walk z 2025 roku. Jest to oczywiście adaptacja powieści Stephena Kinga o tym samym tytule, książkę lubię, nawet bardzo lubię, czytałem ją dwa razy, a rzadko czytam książki po kilka razy. Nie odświeżałem jej jednak przed filmem, nie chciałem porównywać ekranizacji z oryginałem w trakcie seansu, tylko po prostu zagłębić się w tę filmową wersję tej opowieści. Jeżeli interesuje Was zestawienie powieści, adaptacji czy historia produkcji tego filmu, jak to w ogóle się stało, że on trafił na wielki ekran, no to zapraszam Was do odwiedzenia podcastu Radio SK. Radio SK podcast o Stephenie Kingu. Jego autor Mando, którego stali słuchacze dobrze znają, w ostatnich tygodniach między innymi otwierał specjalny pokaz przedpremierowy tego filmu Wielkiego Marszu. Wygłaszał tam krótką prelekcję, ale także nagrał omówienie powieści, omówienie filmu w kilkuosobowym gronie i ogólnie całą masę audycji wokół Wielkiego Marszu. Ja ich jeszcze z braku czasu nie nadrobiłem, bo ostatnio nie miałem wolnego weekendu, no w sumie we wrześniu nie miałem wolnego weekendu jeszcze i teraz też nie będę miał, bo gdy tego słuchacie, to ja jestem na MFK IG. ale przesłuchałem 700 innych odcinków Radia SK, więc i te w końcu nadrobię, przyjdzie i na to pora. Co ciekawe, o czym zupełnie zapomniałem, w 2016 roku, a więc też już dawno, dawno temu, sam nagrałem dla Mando recenzję książki Wielki Marsz Powieści. Ją również znajdziecie w archiwum Radia SK. ja do niej nie wracałem, ja pamiętam mniej więcej moje odczucia. Raczej się nie zmieniły do tej pory. Dobra, teraz skupiamy się na filmie, na świeżynce, która leci jeszcze w naszych kinach, no bo w sumie premiera miała dopiero przed tygodniem. Reżyseruje tutaj Francis Lawrence, a więc reżyser między innymi czterech części filmowych adaptacji Igrzysk Śmierci, ale też reżyser Konstantina, Krainy Snów czy Jestem Legendą na przykład. Z Igrzysk Śmierci ja widziałem w kinie tylko balladę ptaków i węży i nawet mi się podobała. Ja lubię ogólnie książki z tej serii, bardzo je lubię tak naprawdę, ale jako, że czytałem je, gdy już adaptacje wchodziły do kin, no to tych filmów na bieżąco nie oglądałem, a potem... Jakoś tak wyszło, że do tej pory tego nie zrobiłem. Może kiedyś z bogu się coś w sumie o nich nagramy, czas pokaże. W każdym razie co do Laurence'a, jak Konstantina, czy nie wiem, czerwoną jaskółkę, bo też ją nakręcił. W miarę lubię są w porządku, powiedzmy. Wielkich oczekiwań tutaj odnośnie tego nazwiska nie miałem, ale jednocześnie cieszyło mnie, że za adaptację literatury bierze się twórca, który już wielokrotnie przenosił powieści na kinowe ekrany, a poza tym akurat igrzyska śmierci czerpią z Battle Royale. A Better Royale w sumie, myślę, czerpie z Wielkiego Marszu. Tak, tu są koncepty połączone, system naczyń połączonych, więc to nawet ciekawy obrót zdarzeń, że akurat Lawrence usiadł teraz na stołku reżysera i pod tym kątem to było dla mnie jakoś tam ciekawe, intrygujące, nie? dla osoby zajmującej się popkulturą na co dzień. Za scenariusz odpowiada zaś J.T. Molner, który debiutował dekadę temu filmem Bandyci i Aniołki, a w ubiegłym roku w kinach można było zobaczyć jego Strange Darling i tutaj akurat on był i reżyserem i scenarzystą. Co ciekawe, również Stephen King maczał w tym filmie swoje palce, był producentem, ale też rzekomo aprobował różne zmiany w scenariuszu względem powieści z 1979 roku. Tak jak mówiłem, nie będę analizował tych zmian, ale zakończenie się dość mocno różni, no i podobno Kingowi się ta nowa wersja, propozycja tutaj scenarzysty bardzo podobała, zaaprobował ją całkowicie. No i w sumie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie będę spoilerował, tak, to będzie podcast bez szczegółów fabuły, tylko zrobię jakieś takie krótkie wprowadzenie teraz, ale nie będę zdradzał niczego z rozwoju akcji, czy z finału. No właśnie, fabuła przedstawia się następująco. Trafiamy do alternatywnej wersji Stanów Zjednoczonych, gdzie na skutek jakiejś wojny w kraju panują bieda i głód. Obserwujemy, jak grupa nastoletnich chłopców bierze udział w corocznym konkursie znanym jako Wielki Marsz. Do wygrania jest wiele. Ogromna suma pieniędzy oraz spełnienie jednego dowolnego życzenia, więc jeżeli panuje bieda, no to jest to coś, co może odmienić całkowicie życie zwycięzcy. Konkurs to jest rozrywka z gatunku last man standing, chłopcy muszą iść ze stałą prędkością bez przerwy, dlatego to jest wielki marsz i idą tak idą, dopóki na trasie nie pozostanie tylko jedna osoba. Problem polega na tym, że każdy, kto z jakichkolwiek przyczyn nie utrzyma tempa, odpadnie, zatrzyma się, etc., zostanie zastrzelony. Tyle wystarczy, to jest tam, wiecie, pierwsze 10 minut filmu. No i tak. Wielki Marsz to w pewnym sensie ojciec Battle Royale i przez to dziadek Igrzysk Śmierci. Prezentuje koncept, który mi osobiście podoba się nawet bardziej niż to współczesne Battle Royale. Tutaj chłopcy nie chcą się nawzajem pozabijać i nie przyjeżdżają na konkurs właśnie trochę z taką ideą, że no ja albo oni muszę ich zabić, tak, albo oni zabiją mnie, czy coś takiego. Nie, to system wciąga dzieciaki w bezsensowną grę i wystawia ich, ich człowieczeństwo na próbę. A że tak jak powiedziałem, są to dzieciaki, bohaterowie to niemalże dzieci, no nastolatkowie, młodzi, dorośli, no to ta próba jest dla nich potwornie ciężka i obserwowanie tego też do przyjemnych, jakby nie patrzeć, nie należy. I przejdę od razu do oceny. Wydaje mi się, że jest to film niemalże idealny. Praktycznie idealny, naprawdę. Tak jak i ta poprzednia adaptacja Kinga z tego roku, czyli Życie czaka, tak i po tym filmie ja wyszedłem z sali kinowej zalany łzami po prostu, ale i zachwycony. Ten film mną no, pozamiatał. Tak? Przywalił mi z liścia, zniszczył mnie psychicznie, ale jednocześnie dał tę taką właśnie kinomańską, kinofilską, nerdową frajdę. Oczywiście życie Czaka oraz Wielki Marsz to zupełnie różne filmy pod wieloma względami, ale oba bardzo, bardzo mi się podobały i naprawdę jestem w szoku, że dwa takie dobre filmy i dwie takie dobre adaptacje Kinga dostaliśmy w tak krótkim odstępie czasu. No i teraz rozwinę, co oceniam tak pozytywnie. Po pierwsze, udało się doskonale wykreować grupę uczestników Wielkiego Marszu. Mamy tutaj na ekranie kilkudziesięciu młodych mężczyzn, i oczywiście część z nich pozostaje postaciami stła. Część z nich też bardzo szybko schodzi z ekranu, ale cała reszta tych postaci, które jakoś tam mamy kojarzyć, zapamiętać, jest na tyle zróżnicowana fizycznie i charakterologicznie, że nie sposób ich ze sobą pomyli, że Niby to jest grupa po prostu młodych mężczyzn, chłopaczków, tak, ale my widzimy te poszczególne jednostki, pałamy do nich konkretnymi emocjami, jednych lubimy bardziej, innych mniej i tak dalej. I oczywiście wiele w tym zasługi samej powieści Kinga, który wymyślił pewne różnice charakterologiczne, jakieś specjalne cechy dla swoich postaci, to już mieliśmy też w powieści, ale i dobry casting oraz dobra charakteryzacja, one także pomogły tutaj bardzo mocno. Po drugie, ten film wzbudza niezwykle niesamowicie silne emocje. To nie jest horror, przynajmniej nietypowy horror, bardziej thriller, też taka łatka gatunkowa widnieje chociażby na IMDb, ale ja jako osoba, która się tam bada horror, myślę, że dałoby radę zakwalifikować go właśnie także jako ten gatunek, bo w horrorze potrzebujemy czegoś potwornego. Potwora lub potworności, czegoś, co łamie porządek świata rzeczywistego i tym właśnie tutaj jest ta władza autorytarna, wojsko i zorganizowane przez to wojsko igrzyska. Tak? Ten zorganizowany przez majora Wielki Marsz no bo mamy tutaj do czynienia z absolutną normalizacją całkowicie bezsensownej przemocy wobec dzieci. I to działa dla mnie, na mnie tak samo mocno jak seryjny nadprzyrodzony morderca w Straszarach czy demon w obecnościach. Mój mózg po prostu nie jest w stanie zaakceptować tego co widzę na ekranie, a ja odczuwam strach. Więc ten film, chociaż teoretycznie horrorem nie jest, on dla mnie działa totalnie jak horror nie chciałbym żyć w tej dystopii, tak samo jak nie chciałbym żyć w świecie, nie wiem, z Jasonem Voorhisem, Frediem Krugerem, jakimiś demonami z obecności etc. Ale abstrahując od samej gatunkowości no bo miałem mówić o emocjach. Jeżeli wiecie że Wielki Marsz to przodek Battle Royale. Jeżeli widzieliście zwiastuny albo kojarzycie powieść, tak cokolwiek o niej wiecie, no to już pierwsza scena, w której matka odwozi syna na marsz, będzie dla was, no, takim kopniakiem między nogi. Będzie bardzo mocna, bo widzimy taką, no niby z pozoru, byle jaką scenę, tak? Kobieta odwozi syna do tam i tam się z nim żegna, wszystko jest ok. Po chwili przeżywa mały moment załamania. Tak na zasadzie on już odchodzi, ona go woła on wrócił, on wraca, ona go chwyta nie chce go puścić no i jeżeli wiecie, tak, cokolwiek o fabule, no to już ten krótki moment, kilka minut potrafi wycisnąć łzy, <grym się wytrzymało> za mnie wycisnęło, no bo my wiemy, e, nie nie wiemy prawie nic, tak, nie musimy wiedzieć, kim są te postacie, co robią na co dzień, czy są dobrymi ludźmi, to nie jest istotne. Istotne jest to, że matka prowadzi swojego syna na niemalże pewną śmierć i to jest przerażające, tak, to są trzy minuty filmu, mam wrażenie, a już chwytają za serce. Potem każdy zgon tych dzieciaków robi wrażenie. Nieważne, czy umiera postać stła, ideowiec, czy najgorsza menda, której kilka scen wcześniej szczerze nienawidziliśmy, każda ekranowa śmierć jest nieprzyjemna, a te, którym poświęcamy trochę uwagi, potrafią naprawdę potrząsnąć widzem. Po trzecie, ten film jest zwyczajnie ładny. On dobrze wygląda w kinie. On pokazuje nam tę niekończącą się trasę marszu, więc te widoczki nie są jakoś szczególnie zróżnicowane. Mamy ten asfalt wylany wśród pól, łąki, lasów. Czasami wkraczamy do jakiegoś mniejszego, większego miasteczka sporo odcieni zieleni widzimy na ekranie, ale i brązu, beżu, tych ubrań, plecaków, butów, skarpet, brudnych twarzy, brudnej skóry i nie jest to obiektywnie ładny świat, Tak trochę bardziej się kojarzy właśnie z jakimś post-apo, ale ta ograniczona paleta barw i ograniczona scenografia doskonale prezentują się na ekranie. Tutaj operator i reżyser wycisnęli z tych widoczków tyle, ile tylko się dało. Też to świetnie współgra z fabułą i oczywiście wpleciono tutaj kilka Smaczków i steregów, etc., jak pewien płonący samochód, kto widział film, ten wie. I czuć tutaj bezsens tego marszu też w tych wizualiach, tak? Widać i czuć zmęczenie naszych bohaterów. Ja swego czasu uwielbiałem piesze wędrówki. Ja nie jestem sportowcem. Nie mogłem na przykład za bardzo biegać. Gdzieś tam w młodości miałem słabą objętość płuc i bieg na kilometr był dla mnie męczarnie, ale uwielbiałem właśnie długie marsze. Marsze, wędrówki po miastach, po górach też, tak, ale nawet takie miejskie. W czasach gimnazjum, liceum czy na licencjacie jeszcze zdarzały mi się całodniowe takie piesze wypady przykładowo z Łodzi do Pabianis, do Aleksandrowa, etc. Takie od 8 rano do późnego wieczora po właśnie 8, 10, 12 godzin. Najczęściej udawałem się na nie z Bedwolfem, którego pozdrawiam bardzo serdecznie z tego miejsca. Nie mam pojęcia, ile kilometrów mogliśmy wtedy pokonywać razem. Nie mierzyliśmy tego, nie było też opasek wówczas, które jakoś kroki mierzyły, czy coś, może to było kilkanaście, może dwadzieścia, kilka, może trzydzieści, ale po takiej wycieczce całodniowej zawsze mieliśmy potwornie obolałe stopy, zakwasy i mózg z waty na koniec dnia i bardzo często, wiecie, my wyruszaliśmy tacy zadowoleni, tam właśnie rozmawialiśmy o horrorach, słuchaliśmy sobie soundtracków, Silent Hill, etc. Po drodze zwiedzaliśmy jakieś opuszczone budynki, robiliśmy geocaching, urbex, jeżeli e, mogliśmy gdzieś tam na naszej trasie, a gdy wracaliśmy, no to już zawsze <grymnie> tacy zdyszani, styrani, obolali i na drugi dzień też stękaliśmy e, jak staruszkowie <grymnie> ciężko chorzy. Więc e, tutaj, gdy bohaterowie idą przez kilka dni, a w rogu ekranu pojawiają się informacje o przebytych kilometrach, no to momentami, wiecie, przywracałem oczami i robiło mi się słabo, no bo wspominałem te moje wycieczki. Ten wysiłek, do którego oni są tutaj zmuszeni, to, to jest jakiś kosmos, nie? to jest absurd. I tak dochodzimy do aktorstwa. Czwarta rzecz, charakteryzacja to jedno, y ukazanie tego, wyreżyserowanie drugie, ale właśnie aktorzy doskonale się sprawdzili. Tak? No bo to, to, że oni są ucharakteryzowani na zmęczonych, obolałych, zakrwawionych czy coś, to jedno, ale odegranie tego ciała odmawiającego posłuszeństwo coś zupełnie innego. I Widzimy tutaj wiele trudnych scen. Mamy w w trakcie tak, tego filmu zasypianie czy defekację podczas marszu. Alergie widzimy, upadki, skręcone kostki, krwawiące stopy, sceny załamania, momenty buntu, próby ucieczki itd., itd. No i o ile nagłą ucieczkę pewnie nie tak trudno odegrać, no po prostu człowiek odbija nagle gdzieś tam w bok, tak marsz w stanie totalnego stuporu, jakiejś dysocjacji już trudniej. A aktorzy podołali i naprawdę są takie momenty, kiedy no, serce się kraja gdy widzimy tych chłopców już w stanie takiego wyniszczenia i to nie tylko pod koniec, nie? to nie chodzi o to, że już ostatnie 15 minut filmu to oni już są tacy styrani, nie już tego pierwszego dnia są takie momenty, że robi się trochę słabo. No i jeżeli chodzi o aktorów, to ta główna dwójka, czyli Cooper, Hoffman jako Raymond Garrett i David Johnson jako Peter McVeese, oni są doskonali. To są też aktorzy no już jakoś tam uznani. No Przecież Hoffman to debiutował u Andersona w Licorice Pizza, a rok temu wystąpił z Walt i Lucy Liu w Old Guy'u, Westa bodajże. Johnson, no to przecież jest Andy z Obcego Romulusa, też sprzed roku bodajże, no i jako Andy był niezły tutaj też jest bardzo, bardzo dobry i jako, że ten film w dużej mierze stoi na tych dwóch protagonistach, to dobrze, że wybrano ludzi trochę takich bardziej doświadczonych z jakimś warsztatem aktorskim i panowie są świetni. Ich rozmowy na różne tematy, te różnice w ich charakterach, w podejściu do marszu, gdy poznajemy motywację, dlaczego biorą udział w tym wydarzeniu, czy trochę to, to jest wytłumaczone, dlaczego w ogóle dzieciaki tutaj się zgłaszają, tak? jak do tego dochodzi, to, to, to jest element tej właśnie dystopii tego świata przedstawionego, ale oni mają różne motywacje, gdyż są na miejscu. tak? I ta, ta, ta chemia między nimi, zarówno to, co ich łączy, jak i to, co ich dzieli, świetnie się na to patrzy. Naprawdę to jest, też znowu chwyta za serce i nieważne, z kim bardziej gdzieś tam empatyzujemy. no To działa na emocje. Oni są doskonali i reszta ekipy też, reszta chłopców. W sumie nie ma tutaj złego aktora, ale tak powiem wam, pół żartem, pół serio, w sensie taką anegdotę, gdy kopiowałem nazwiska i robiłem tagi już do postu, nie przy, przy notatkach, zrobiłem sobie notatki jakieś tam wstępne i stwierdziłem, dobra, przygotuję tagi, to potem szybciej pójdzie cała robota. I kopiowałem nazwiska aktorów, no to gdy doszedłem do Berkowicza, czyli takiej postaci negatywnej, mocno to przeskoczyłem aktora. <grywa> tego odgrywa, poczułem niechęć do postaci. Teraz już wiecie, kilka dni po się, ale to świadczy dobrze aktorze, nie? że wykreował postać, która wzbudza we mnie tak silne emocje, że nawet przeglądając IMDb mi się odkleja. Ale już tak wracając do tematu, jeszcze do aktorów. Jeszcze mamy Marka Hamila. Tak samo jak sprawdził się w życiu Czaka, taki tutaj jako major jest świetny. Wzbudza takie emocje, jakie powinien wzbudzać. To do aktora znowu, ale no świetnie się sprawdził w tej roli. Więc aktorstwo na medal. Po piąte, bo aktorstwo to było czwarte, po piąte ten film dobrze łączy nie wiem, tradycję z nowoczesnością, to tak może Górnolotnie brzmi, chodzi mi o to, że on dobrze oddaje ducha tej ponad 40-letniej powieści, on oddaje to, co mi zostało w pamięci po tych dwóch lekturach moich, ale przy tym wydaje się być dość aktualny i też nakręcony na taką nowoczesną w miarę modłę. On nie stara się wynaleźć bety Royal na nowo, tylko po prostu ukazać bezsens tej idei. Tak Mamy oligarchów, którzy wysyłają biedotę na rzeź, urządzają bezsensowne igrzyska, ubierają wszystko w piękne slogany, patetyczne słowa i coś, co pierwotnie pewnie budziło wstręt, opór, było traktowane jako absolutny nonsens, po latach się normalizuje. No i to jest przerażająca wizja, która zostaje doskonale właśnie ukazana na wielkim ekranie. Gdy Major tutaj przemawia słowami Hitlera czy Trumpa o czynieniu kraju na nowo wielkim, no to mi było autentycznie niedobrze, nie? Tak się aż schowałem trochę w fotelu, a że no wiemy, co się dzieje na świecie, tak? Wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, rajdy ICE trwają od wielu miesięcy. W sierpniu Gwardia Narodowa została wezwana do Waszyngtonu, potem kolejne służby teraz mogliśmy obserwować w weekend show na pogrzebie Charlie'ego kilka Przez to wszystko ten film rezonował ze mną jeszcze silniej, ale też od razu zaznaczę, nieważne jak to zinterpretujecie sobie, tak? do czego sobie to porównacie, albo czy w ogóle zobaczycie w tym coś więcej niż tylko fabułę filmu, nieważne na kogo głosujecie w wyborach, ta wizja po prostu tego świata przedstawionego jest przerażająca. Tak, wizja autokratów, którzy wysyłają dzieci na śmierć dla zabawy, tak naprawdę uśmiechają się, gdy nastoletnie mózgi wypływają, rozbryzgują się na asfalcie, no to jest przerażające i ten film to ukazuje bardzo sprawnie i właśnie bez jakiegoś łagodzenia, tak, nie wiem, bez żarcików czy czegoś takiego, tak całkowicie na serio i na mnie to oddziaływało bardzo mocno. Dlatego podsumowując, to był cudowny seans. To było bardzo pozytywne zaskoczenie. Myślałem, że to będzie dobry film, a to był bardzo, bardzo, bardzo dobry film. 2025 rok to jest świetny rok dla fanów Stephena Kinga. Małpa, czyli pierwsza premiera tego roku, mnie zawiodła, ale nie była złym filmem. Po prostu nie spełniła moich oczekiwań. Była po prostu ok, była niezła, a nie bardzo dobra. Życie czeka było doskonałe. To jest doskonała adaptacja nieadaptowalnego tekstu, a teraz Wielki Marsz dołącza też do tego grona. <grych> też wskakuje chyba na to pierwsze miejsce tak naprawdę obok życia czeka, bo on jest, ten film jest niemalże tak samo doskonały. Ja po wyjściu z kina tak sobie pomyślałem, kurczę, ale on nie jest tak dobry jak Zielona Mila, nie? No bo z takich chyba bardziej horrorowych Kingów no to Zielona Mila jest dla mnie taką absolutną topką, takim top one. I w ogóle jest jednym z moich ulubionych filmów ever. E, więc może powinienem e, dać niższą ocenę, a nie 10 na 10, ale potem pomyślałem chwilę, przecież Zielona Mila to jest 12 na 10, <gryw> więc wielki marsz dychę może zgarnąć. Naprawdę szczerze wam polecam seans, a przed nami jeszcze Uciekinier, czyli kolejna Kingowa premiera. No ja nie mogę się doczekać, tak? Kingowo doskonały rok w kinie. Mam do... no nie wiem, czy będzie miał kolejny taki rok. Życzę mu tego i nam wszystkim, tak? Ale no w tym roku musi być zachwycony. Oj, tak. Dobra. To wszystko ode mnie na dziś. Nie będę przeciągał. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.